Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z nawiązanego podcastu i dziś chciałbym Wam opowiedzieć o PGL Kraków 2017, czyli o ostatnim majorze w CSGO, czy też w CSGO, czy też w Counter Strike Global Offensive. Major. O czym ja w ogóle mówię? Część z Was pewnie w ogóle się nie interesuje sceną esportową. Ja zresztą też jeszcze z półtora roku temu nie miałem bladego pojęcia co i jak. Więc krótkie wprowadzenie będę mówił o Counter Strike'u, przy czym te informacje dotyczą też prawdopodobnie wszystkich esportowych rozgrywek związanych z grami od Valve nie wiem jakie z innymi grami, bo aż tak się tym nie interesuje w sumie to tylko w CS-ie siedzę tak naprawdę i to za sprawą Iska, Tomka Lewgowda, pozdrawiam Cię Isku bo to on mnie wciągnął trochę bardziej w granie i w interesowanie się całym tematem, więc jak macie rozgrywki e sportowe, no to wiadomo, są to rozgrywki różnego szczebla. Macie jakieś tam ligi krajowe, regionalne, kontynentalne, inne. Macie wydarzenia organizowane przez twórców gier, przez twórców sprzętu komputerowego, przez twórców, nie wiem, kart graficznych, czy też przez sprzedawców kluczy, przez kiszopy. Masa tego wszystkiego jest, no i trzeba było zrobić jakąś hierarchię. I w przypadku counter Strike i gier od Valve to wygląda tak, że macie tak zwane Premier Tournaments, czyli te najważniejsze, najbardziej prestiżowe turnieje, na które przyjeżdżają najważniejsze, najlepsze drużyny z całego świata. I te turnieje mają pulę nagród w wysokości powyżej kilkunastu tysięcy dolarów. Tak, kilkunastu tysięcy dolarów, a w ostatnich latach to wręcz wzrosło do kwoty powyżej kilkudziesięciu tysięcy dolarów, czy nawet stu tysięcy dolarów. Słyszycie, mówimy o poważnych pieniądzach. To już nie jest takie sobie pykanie na komputerze ze znajomymi, by dostać medal i, nie wiem, kupon właśnie na jakąś grę, tylko mówimy już o poważnym biznesie, poważnych pieniądzach i o organizacjach, które wspierają drużyny sportowe. I spośród tych wszystkich premier tournaments mamy jeszcze majory, czyli te takie najważniejsze z najważniejszych. Turnieje. turnieje, które w latach 2013-2015 miały pulę nagród wynoszącą 250 tysięcy dolarów na turniej, a od 2016 roku pula majorów, pula nagród w majorach to 1 milion dolarów. I zwycięzca dostaje bodajże pół miliona. Znaczy zwycięzca, no drużyna, organizacja, bo wiadomo, że nie wszystko idzie na graczy, ale tak czy siak, no, mówimy już o takich astronomicznych kwotach, nie milion dolarów, 4 miliony złotych pula nagród dla graczy w grę komputerową, to naprawdę ta scena sportowa bardzo mocno się rozwija. I te majory są organizowane przez najważniejsze organizacje, czyli nie wiem przez Dreamhacka, E-League, Intel Extreme Masters, ESL Pro, ESL One oraz właśnie PGL. PGL, ja szczerze mówiąc, z pierwszej chwili jak zobaczyłem, że jest PGL Kraków, to myślałem, że to jest nie wiem jakiś Polish Game League czy Polish Gaming League, a teraz mi się wydaje, że to jest, nie wiem, Professional Gaming League, ale nie sprawdzałem, no tak tylko zgaduję. Jest to organizacja z Rumunii, która w tym roku zgarnęła dwa wielkie Majory od Valve. Najpierw w kwietniu organizowała turniej w Kijowie w Dotę 2, teraz właśnie niedawno w Krakowie w Counter Strike'a. I jak się sprawdzili, <śmiech> no... Szczerze mówiąc, nie najlepiej. W sumie nie było źle. Ogólnie turniej spoko, tylko internet nie zapomina pewnych rzeczy. Kampanią promocyjną tego Majora były takie hasełka Nigdy nie widziałeś canter, takiego Counter-Strike'a. Jeszcze nigdy nie widzieliście takiego Counter-Strike'a. You've never seen Counter-Strike like this czy coś takiego. No i się okazało, że w czasie tego turnieju kilka razy doszło do poważnych usterek technicznych. I prawdopodobnie też padł internet, co było dość zabawne. I czat oczywiście, ja to oglądałem na Twitchu między innymi. I cały czat, ludzie z całego świata zaczęli hejtować, że o, polski internet, polski internet. Wielki turniej, internet padł i nie ma transmisji na żywo. Poza tym, no, poza tym było spoko profesjonalnie, komentarz, organizacja, tylko ta transmisja właśnie zawiodła. I w ramach takiego turnieju w Polsce można reklamować już na rzeczy, nie? No przede wszystkim reklamowały się jakieś aplikacje czy strony związane z Counter Strike'em z tą konkretną grą z strzelanką, ale też pojawiały się reklamy Atomic Blond. I to po prostu w takiej ilości, że aż mi się to przejadło, bo dosłownie co przerwę widzieliśmy dwa, trzy razy zwiastun Atomic Blonde i chociaż ja się napalałem na ten film, to teraz naprawdę mam go dosyć. I co ciekawe, ten film przez premierę światową już miał. Teraz ma premierę w Polsce, nie wiem jak jest, w innych krajach. Trochę dziwne, że akurat tak na nim się skupili, że jego dystrybutorzy wykupili reklamę, która pewnie nie była tania, bo teraz to już setki tysięcy, miliony osób oglądają te rozgrywki. Naprawdę, e sport się rozbija. I oprócz tego były jeszcze pokazywane reklamy samego Krakowa i szczerze mówiąc były tak złe. Znaczy, na pierwszy rzut oka nie wyglądały tragicznie, ale prawda jest taka, że pokazały Kraków jako miasto brzydkie, w którym po prostu jest sporo turystów i mamy koniki, dorożki na rynku i to tyle, co można było wyczytać z tych reklam. Naprawdę kiepska kampania. Jeszcze Kraków wydaje mi się, że no mógłby się popisać czymś kreatywnym, nie tak mi się nawet to miasto kojarzy z ludźmi kreatywnymi, z jakąś tam bohemą i, i z narkotykami w sumie. A, a tutaj dostaliśmy taką dłą reklamę, po prostu kilka randomowych ujęć z centrum i tyle. No, szkoda, słabo. Ale skupmy się już na samym turnieju. W takim turnieju od kilku lat to wygląda tak, że bierze udział 16 drużyn. 8 to są drużyny legendy, czyli ci, którzy przeszli kwalifikacje i wyszli z fazy grupowej na poprzednim takim dużym turnieju. W naszym przypadku to jest turniej, nie pamiętam z lutego czy z marca, w Atlancie się odbywał. To był Ilig Atlanta, e -League, e -League Atlanta 2017 i te drużyny, które wejdą do finałów, 8 drużyn przechodzi automatycznie, jest klasyfikowanych do kolejnego Majora, a kolejne 8 drużyn musi przechodzić przez różnego rodzaju kwalifikacje i to, to jest bardzo różne. To zależy od tego, jakie drużyna ma doświadczenie. Czasem są po prostu jakieś tam turnieje regionalne, czasem trzeba jeszcze przejść przez masę innych kwalifikacji. Tym sposobem otrzymujemy 8 drużyn i faza grupowa to nie jest do końca taka faza grupowa, jak wam się pewnie kojarzy, bo to wszystko jest rozgrywane w systemie szwajcarskim. Co to oznacza? Mamy 16 drużyn i każda z nich gra z losowanymi przeciwnikami do trzech wygranych. Pierwszego dnia, wiecie, 8 wygrywa, 8 przegrywa. Drugiego dnia 8 tych, które wygrało i ma wynik jeden za gra między sobą. 8 tych, które przegrało ma wynik 0 do 1, też gra między sobą i potem trzeciego dnia znowu ci z najlepszym wynikiem grają ze sobą, ci ze średnim wynikiem 1-1 grają ze sobą, ci z najniższym ze sobą i trzeciego dnia już mamy pierwszego zwycięzcę, właściwie pierwszego zwycięzcę, pierwsze dwie drużyny, te, które wchodzą do już fazy tej ćwierćfinałowej, bo dwie drużyny mają wynik 3-0, a dwie drużyny odpadają, bo mają wynik 0-3 pozostałe grałem jeszcze czwartego dnia, aż do tej trzeciej wygranej lub trzeciej porażki. Trzecia porażka dyskwalifikuje oczywiście z turniej. I teraz tak, jak wyglądał turniej w tym roku? Ja nie będę tego relacjonował dzień po dniu, zresztą nie mam przy sobie tabelek, i rozpisek, bo jestem w terenie. Chciałem się skupić tylko na kilku takich najważniejszych rzeczach, najciekawszych, które jakoś mi tam zapadły w pamięć. Jeżeli interesujecie się sportem i właśnie sceną counter to pewnie też je zapamiętacie, czy też pamiętacie, że oglądaliście turniej. Najlepsze występy indywidualne to myślę, że w tym roku Coldzira, Simple, Hobbit. Chociaż tak naprawdę cały skład Gambit Esports był super przygotowany, przy czym po prostu Hobbit zrobił nam najlepsze wrażenie. Heni oczywiście z Immortals, Denis, chociaż tak naprawdę All of Meister i JW z Fnatica też dali radę. Snacks, Biali, Pasha u nas, w sumie Neo i Taz jakoś, no też mieli kilka ładnych akcji oczywiście, ale no nie brylowali mam wrażenie i jeszcze skoro już mówimy o Polakach to warto wspomnieć, że był na turnieju szósty Polak, czyli Innocent Paweł Macek bodajże, czy Mocek chyba Mocek, Paweł Mocek Innocent z Sports. i to właśnie były te najlepsze występy mieliśmy właśnie dużo gry indywidualnej na tym turnieju przy czym ona nie zawsze się sprawdziła bo w sumie większość tych drużyn które wymieniłem przecież dość szybko odpadła, taki Simple, który grał genialnie, no niestety jednak nie grał szczególnie drużynowo i całego drużyna za wiele nie no i właśnie niespodzianki. Największe zawody, może na początek. Największym zawodem to jest chyba Face Clan. Face Clan amerykańska organizacja, która w sumie ma skład dosyć mieszany, też europejski chyba w gruncie rzeczy Face Clan dał ciała jak nie wiem co. Ja śledziłem przewidywania Buchmacherów względem tego turnieju, żeby wziąć udział w pikem w tym właśnie przewidywaniu, kto zwycięża już w samej grze, można sobie kupić naklejki i no tak sobie zagłosować, kto naszym zdaniem przejdzie, z jakim wynikiem, potem kto dojdzie do finału, średnio mi to wyszło, ale chyba wszystkim to średnio wyszło, bo to był trudniej wielu niespodzianek, Face Clan było może nie tyle typowane na zwycięzcę, ale było w topce, tych osób, tych osób, tych składów, które mogą dojść daleko. A tu się ostatecznie okazało, że FaceClan i to jeszcze FaceClan, który przejął Niko, gracza, który też ostatnio był bardzo ceniony, popularny, i grał bardzo dobrze. Ten właśnie Face Clan odpadł i to bez żadnej wygranej. Mieli trzy porażki pod rząd. Karigan z ich składu po prostu przespał cały turniej, niczego nie robił. Jeszcze teraz wymienili Aluna na Guardiana. Nie wiem w sumie dlaczego i jak ma do pomóc, ten ich skład w ogóle jakoś nie jest zgrany. I tak naprawdę drużyny, które odpadły trzeciego dnia to Face Clan, czyli osoby, które raczej aspirowały do bycia w w ścisłej topce i dojścia do, nie wiem, półfinałów, może finałów. I Vega Squadron, która to drużyna no, była totalnie też nieprzygotowana, ale w nią nikt nie wierzył, bo to byli pretendenci. Tak się trochę pojawili znikąd w ostatniej chwili. Im to można wybaczyć, ale Face dał ciała. Sports też grali tragicznie w tym turnieju, bo wygrali tylko z Space Clanem, a resztę meczów przegrali. G2 Esports, które wymieniło i to w sumie jakoś niedawno chyba mam wrażenie, Scream'a na Kenesa. Kenes opuścił Envias i przeszedł do G2 Esports, a Scream przeszedł do Team Envias. Nie wiem, co tutaj się zadziało, ale ta nasza hiszpańska organizacja z francuskim teamem też dała ciała. Kenes, najważniejsza, najlepsza awp na świecie, przynajmniej tak się mówiło przez długi czas i chyba najpopularniejszy gracz z awp z całego świata. Grał nie najgorzej, ale też no, w pojedynkę za wiele tam do ugrania nie miał. A z drużynę... No, nie też właśnie nie grali drużynowo. No, Kenes, co z tego, że ma umiejętności, skoro nie wykorzystuje tego drużynowo. I Natus Winsere, też y, drużyna ze wschodu. Genialny, simple. Tak. Grał niesamowicie. Miał niesamowite staty, ale poza tym, no niby reszta daje radę, ale kurczę, jakoś im nie wychodziło, totalnie. Widać tego skilla, ale ostatecznie nawet właśnie z i to po ogromnym prowadzeniu. Prowadzili, nie wiem, do trzech punktów czy coś, czy nawet do mniejszej ilości w po pierwszej połowie, a ostatecznie odpadli to z hukiem w sumie. Smutna sprawa, no. Za mamy też pozytywne niespodzianki. W ogóle to jest turniej comebacków, turniej zaskoczeń, turniej, w którym masa drużyn właśnie wygrywała nie wiem, do dwóch punktów, do trzech, czterech punktów a potem nagle pum coś nie szło, były nawet sytuacje gdzie mieliśmy wyniki nie wiem, 14 do 6 chyba, a potem się okazywało że ta druga drużyna wygrywała 16 do 14 tak? i ta nagle była zblokowana na całą resztę meczu, ta która wygrywała do tej pory i to pokazuje jak jest właśnie skonstruowany Counter strike, że tutaj nie ma łatwego zwycięstwa można wygrywać przez właśnie 14 rund, a potem przegrać kolejne 16 i odpaść w sumie to, to świadczy całkiem nieźle o tej grze. Wiecie, to wynika z ekonomii, która sprawia, że gdy się przegrywa kilka meczy pod rząd, to dostaje się więcej funduszy na kolejne rundy i na zakup wyposażenia i w związku z tym nawet właśnie po serii porażek można zawsze się podnieść z kolan i jeszcze zwyciężyć. I ten tugnień to pokazał na naprawdę kilkunastu przykładach. Z tych pozytywnych niespodzianek konkretnych to BIG przede wszystkim. Niemiecka drużyna, Tapsen, czy Gobbi, w sumie Legia, Nex i Keef też grali całkiem nieźle. Cały team tak troszkę też pojawił się znikąd. Znaczy gracze są znani, nie? No bo przecież nawet Tapsen jest w sumie młody, taki talent z ostatnich lat, ale Gobbi no to jest gracz, który występował na scenie cs nie wiem, z 10 lat temu, czy nawet więcej. Już wtedy był jakoś tam znany, rozpoznawalny. Teraz nasi panowie powrócili, właśnie mówili, że to ma być odrodzenie niemieckiej sceny cs -a. No i w sumie poradzili sobie całkiem nieźle, pokonali kilka naprawdę mocnych drużyn i pokazali ciekawe taktyki też w grze. Drugie takie wielkie zaskoczenie to są Immortals. Immortals drużyna z Brazylii, druga obok SK Gaming. Lekko przegrali z Astralis i właśnie SK Gaming, ale tak naprawdę to były detale, które zadecydowały o tym, że przegrali. Ja wręcz byłem w pewnym momencie przekonany, że wygrają oba te mecze, ale pokonali i Wege, i Navi, i Flipside, i Big, i Virtusów ostatecznie. No i stoczyli wyrównany pojedynek z Gambit Esports w finale, czym pokazali, że są niebezpieczni tak, dla konkurencji, że potrafią grać naprawdę bardzo dobrze. No i też takie w sumie miłe zaskoczenie, bo, znaczy tam część osób była znana ze składu, nie, ale drużyna i organizacja jako taka Pojawiła się też tak troszkę nagle. A zagrali bardzo dobrze. No i oczywiście Norw, w którego nikt nie wierzył chyba, jeżeli chodzi o te właśnie zakłady buchmacherskie. Wszyscy twierdzili, że Norw znowu nie poradzi sobie najlepiej, aż znowu. No w Atlancie też niby nie byli źli, ale jakoś tak spodziewaliśmy się po nich dużo więcej, a tutaj doszli do tych ćwierćfinałów i nawet pokonali Virtusów po drodze, Virtus pro -polską drużynę, ale Virtusi właśnie w ćwierćfinałach znowu na nich trafili i się zemścili i tym razem to Norw przegrało i tym samym też odpadło z turnieju. Ogólnie wynik nie najgorszy, no i Gambit. Gambit, Esports, drużyna Dosia z Rosji, Adren, Moe i Hobbit z Kazachstanu i Zeus z Ukrainy. Zeus, który wyleciał z Navi. Znaczy ja tego nie śledziłem szczerze mówiąc, ale internet jakoś tak strasznie hejtował Navi za to, że Zeus już z nimi nie gra. Nie wiem na jakiej zasadzie to wszystko wyglądało, czy po prostu się go pozbyli, czy ktoś, czy Gambit go wykupił za porządną kasę. No ale tutaj właśnie ten team zagrał doskonale tak jak mówię, Hobbit mi się chyba najbardziej podobał, ale wszyscy mieli genialne akcje. W tej drużynie nie ma słabego gracza. Wszyscy zaliczali cudowne klacze i zachwycali publikę, sprawiali, że ludzie po prostu wstawali na tych trybunach w Tauron Arenie w Krakowie i klaskali i <śmiech> krzyczeli. Świetna, świetna gra. Co do reszty, cóż, no, Polacy doszli do półfinału, trafili na Immortals i Immortals byli lepsi po prostu, tak? Byli lepsi, ale ostatecznie Cóż, za, ten, za to dojście do półfinałów chyba i tak otrzymali 70 tysięcy dolarów, więc chyba mogą być z siebie zadowoleni. Fnatic też grał całkiem nieźle, ale w ćwierćfinałach wpadli koledzy ze Szwecji na Gambit i w związku z tym też odpadli, ale też mają 35 tysięcy na swoim koncie. Astralis, które zaczęło turniej słabo, ostatecznie też doszło do półfinałów i też zgarnęło 70 tysięcy. Wyniki całkiem niezłe. No i Mortal z drugie miejsce, pierwsze miejsce właśnie Gambit. Co do takich rzeczy, które jeszcze zapadną w pamięć to występ Phelpsa. Phelps zaliczył rekordowy występ indywidualny. Wcześniej rekord należał do Coldziry, 35 fragów chyba w 26 rund. Phelps go poprawił na 37 fragów w bodajże 25 rond, więc też wynik niesamowity. To co jeszcze zapamiętamy to crouch jump na Inferno, w ogóle mapa Inferno była tutaj niezwykle popularna zwłaszcza w pierwszej części turnieju i na Inferno okazało się, że jest pewnego rodzaju bug, glitch, to znaczy gdy na przykład na bananie skaczecie za murkiem po stronie city i skaczecie z crouch jumpa, to znaczy na kontrolu, skaczecie, puszczacie kontrol i potem wciskacie go znowu to nie widać Was z drugiej strony murku, a Wy widzicie całego banana? I wykorzystywały to niektóre drużyny, jedne bardziej aktywnie, drugie nie, potem się umówiono po prostu tak, że grając fair play, będąc wobec siebie uczciwym, gracze nie będą z tego korzystać. W sumie to kilka razy jeszcze korzystali, Mortal korzystali, Big korzystali, no ale cóż, no Valve powiedziało, że nie będzie teraz ingerować, trudno znaleźć taki myk, korzystając z niego. Nie ma jak to zdyskwalifikować, no bo to jest po prostu, tak działa mapa, nie? to jest już wina Valve. W sumie nie było jakiegoś skandalu, no. niby to trochę wallhack, ale ostatecznie jednak o tym, nie wiem, o tym kto zwyciężył, raczej nie decydował. Za to to, co w sumie w pewnym sensie zdecydowało o zwycięstwie, o zwycięstwie właśnie Gambitów nad Immortals, to jest Granat Dosia granat gracza Dosia tego się chyba nie odmienia, bo jak powiem Dosi to, to zawsze jakby to była dziewczyna a Dosia wybitnie na dziewczynę nie wygląda granat, który został rzucony z wejścia do Apartów przy Midzie prosto w kąt obok Pita w sensie Immortals zaplantowali bombę na TSB chyba Zawsze mi się mylą bombsite'y na Inferno. No zaplantowali tam, gdzie są aparty, nie? I schowało się dwóch graczy w kącie i Dosia wiedząc, że nie ugra tego, bo było trzech graczy z Immortals i dwóch właśnie z Gambit Esports, stwierdził, że rzuci sobie granat tam w kąt, obił dwóch graczy i tam normalnie można sejwować na koniec rundy, czyli przetrwać i zachować broń i cały ekwipunek na następną rundę, ale... Bomba rani graczy, zawsze wybuchając i gdy ma się pełne rzeczy, nie ma problemu, ale gdy się dostaje granatem pod nogi w ostatniej chwili, no to gracze z Immortalsu zdążyli uciec i zginęli i tym sposobem ekonomia drużyny została mocno zachwiana i Gambit ostatecznie zwyciężył. I co ciekawe, Valve doceniło tę akcję. Nie wiem, czy wiecie, ale w grze na różnych mapach pojawiają się czasem graffiti na ścianach, które mają upamiętniać to czy inne wydarzenie. I tutaj na Inferno też już pojawił się taki plakat, który właśnie upamiętnia granat Dosi. I tam jest napis, że są rzeczy, przez którymi nie można uciec czy coś takiego. Więc miło, że Valve właśnie uczcił jakoś to wydarzenie. Co jeszcze ja zapamiętam z tego turnieju, to, to to, że gracze, znaczy gracze, ludzie, którzy obserwują te rozgrywki sportowe, po prostu nie wybaczają niczego. Z jednej strony, gdy ktoś zagra dobrze, to będą chwalić go pod niebiosa, nazywać go Bogiem, taką osobę, takiego gracza. Padną po prostu jej do stóp. Ale jeżeli ta osoba potem zaliczy nieudaną akcję, to obserwatorzy, widzowie naplują jej w twarz, bo naprawdę na czacie działy się cuda. Jak ktoś coś ugrywał, to był nazywany właśnie od razu Bogiem. Jak ktoś nie dał rady w jakiejś sytuacji, to od razu był botem. I najzabawniejsze jest to, że gracze masowo wplatają właśnie słówka GAT i bot w niki albo w nazwy organizacji. I wiecie, jest Virtus, .gad, Virtus Bot. Nie wiem, jest kolzira, gracz bardzo znany, bardzo dobry z Brazylii, który nieustannie właśnie po swoich genialnych akcjach sprawiał, że cały czat spamował, bo tam jest spam, po prostu setki wiadomości się pojawia po każdej akcji na czacie, na Twitchu i czat spamuje, że Godzira, Godzira, Godzira. A wystarczyło, że cokolwiek mu nie wyszło, nie wiem, ktoś go zaskoczył i zginął, już było Godzira, Godzira, no Naprawdę internet nie zapomina, internet nie wybacza, albo kocha, albo nienawidzi. I tak samo zresztą było w przypadku tych usterek internetu. PGL, PGL i Kraków zostały tak zjechane za przegryw w transmisji, że to aż brak słów, co się działo na czasie I jeszcze z takich rzeczy, skoro już mówimy o usterkach, to tam wysiadła są myszka, ale to przez to, że któryś z graczy chyba trzastą ją po prostu o biurko. A była jeszcze usterka komputera i to usterka w czasie tego showmeczu. Zawsze mamy też taki show mecz, gdzie komentatorzy i różne osoby zapraszane, jakoś tam związane z counter Strike'em, w tym roku między innymi Izak, Piotr izak Kowerski został zaproszony do jednego z teamów i oni sobie grają tak między sobą, bez żadnych nagród, tak troszkę po prostu popisowo, dla żartów, dla jaj. I zaproszono do drużyny, właśnie jednej Henry'ego G. Henry G to gracz, który też jakieś 10 lat temu grał w London Mint, i potem po prostu został tam broadcasterem na Twitchu i czasem komentował różne wydarzenia. No ale ze sceną jest cały czas związany, i gdy wchodził na show match, to zamiast tak jak zazwyczaj nie się podaje rękę drużynie przeciwnej, to nim pokazał środkowy palec. Widać, że strasznie właśnie gwiazdo A potem jego komputer podobno skraszował w czasie meczu. I gdy jego drużyna przegrała tę rundę, to facet wziął, zabrał komputer, i yy, no wyszedł z kabin graczy, wyszedł na środek areny i szasnął nim o ziemię, co trochę zaskoczyło wszystkich. Znaczy teraz w sumie się śmieje, bo to wygląda absurdalnie, nie wiecie? Facet na rozgrywkach i to jeszcze, wiecie, no, gdy gra się o pół miliona dolarów, o dwa miliony złotych, no to można się przejąć tak i właśnie coś zniszczyć, krzyknąć czy coś, ale gdy robi się no po prostu jakiś taki występ publiczny dla uciechy publiki, gdy się udział w takim szałmeczu, meczu, to jednak się raczej nie przejmujesz niczym, a facet wziął i rzucił komputerem o ziemię, rozbił go. No spoko. Znaczy, okej, okay, nie, nie wiem nawet, czy to nie było wyreżyserowane, że on miał być takim właśnie trochę wygadnym gościem, który się popisuje. To było słabe, jakby tak na to spojrzeć obiektywnie. No Wspominam, bo pewnie to jakoś też przejdzie do historii majorów i teraz w sumie nawet nie wiem gdzie będzie kolejny major czy w Kolonii znowu, czy gdzieś indziej nie sprawdziłem tego no ale czekam, no zobaczymy w tym roku już chyba żadnego nie będzie dopiero w 2018, w tym roku mieliśmy dwa w ubiegłym jeden, trzy lata temu trzy aż bo była i Kolonia i Kluczna Poka i co i Kolumbia chyba w tym roku już Atlanta i i Kraków. No i cóż, no miło, że to wszystko się tak rozwija, że mamy coraz większą publikę, coraz większe pole nagród, coraz bardziej profesjonalnie działające organizacje, coraz bardziej zgrane drużyny, takie już naprawdę legendarne, bo wiecie, status legendy, czyli to zaklasyfikowanie automatycznie do następnego Maj'ora, zakwalifikowanie do następnego Maj'ora, to jedno, ale no na przykład Wirtusi, ta polska drużyna działająca pod logo organizacji rosyjskiej, Federacji Rosyjskiej e Sportowej, to, to, to są już legendy, tak? No nikt tego nie zaprzeczy, to są ludzie już w jakiś tam sposób, w jakiś tam sposób wiekowi, jeżeli chodzi o esport, ale cały czas grający na najwyższym poziomie i takich graczy też teraz robi się coraz więcej, ale zarazem i młodzi wkraczają na tę arenę i pokazują się naprawdę niezłe talenty. Zobaczymy jak to się będzie rozwijać. Gdyby ktoś mi powiedział kilka lat temu, że będę się jakkolwiek interesował esportem, to bym to wyśmiał, zwłaszcza, że ja w ogóle nie jestem fanem sportu i śledzenia jakichkolwiek rozgrywek, a tutaj jakoś kurczę, wciągnąłem się i no może nie śledzę wszystkich lig i tak dalej, bo też szkoda by mi było czasu zwyczajnie, ale tego Majora zawsze chętnie jakoś tam obejrzę, może nie, że każdy mecz jakoś z nosem przy monitorze, ale tam sobie będzie leciało w tle, gdy będę robił inne rzeczy i będę się cieszył popisowymi akcjami i kibicował nie tylko drużynie z Polski, a wszystkim dobrym graczom. Bo To, co jest ciekawe, to to, że w sumie e-sport nie generuje takiego hejtu jak, nie wiem, na przykład piłka nożna, że nasza drużyna to są właśnie bogowie, tak jest taki pseudopatriotyzm drużynowy, a wszyscy inni to i tutaj wrzucić jakieś wulgaryzmy. Nie. Oczywiście czasami dochodzi do takich incydentów, gdy na przykład doszło do w sumie takiego nieistotnego turnieju, gdzie znani ludzie z Twitcha, streamerzy, budowali swoje drużyny i występowali tam. To ten turniej, w którym Izak wygrał. Właśnie, znaczy drużyna Izaka, nie pamiętam teraz jego nazwy. Chyba Games Republic, coś tam. No to tam Polacy dali ciała, bo weszli na Twitcha i zaczęli hejtować drużynę z Niemiec i to pisać właśnie straszne rzeczy na temat Niemców, ale takie incydenty w sumie są rzadkie. Na przykład teraz no nikt nie pisał, nie wiem, że Brazylijczycy to coś tam, że Polacy to coś tam, Rosjanie czy mieszkańcy Kazachstanu to są tacy czy owacy nie zabawne jest to, że wręcz ludzie nawet swoją drużynę hejtowali ostro, gdy tylko ktoś coś niedobrze zrobił tak jak mówiłem, gadzira, bodzira śmieszne to wszystko jest ale w sumie wywołuje głównie pozytywne emocje, więc yy, zachęcam do śledzenia e-sportu tego czy innego, może woli się moby i właśnie, nie wiem, Lola, czy do te dwa mnie tak akurat w ogóle nie kręci, więc jakoś tu nie siedzę. Zostaje chyba przy tym moim cs -ie. No i to wszystko ode mnie na dzisiaj. Nie wiem, czy ktokolwiek tego dosłuchał do końca. Nie wiem, czy ktokolwiek interesuje się tutaj e-sportem, bo post w sumie na fanpage został zignorowany totalnie po pierwszym rozgrywek, no ale trudno, no. Będzie pamiątka po latach po tym właśnie Major PGL Kraków 2017 I to już wszystko ode mnie na dzisiaj, trzymajcie się serdecznie Do usłyszenia, hej! You finished? It, man. Game over man, It's game over The are we gonna do now? What are we gonna do? It's over Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!